Co uważasz za takie must have, takie minimum wiedzy, jeżeli chodzi o procesy CICD i Kubernetesa, no bo wiadomo, temat jest mega obszerny. Co byś. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ogarnie w dobrym momencie same BBH Kubernetesa, to wygrazycie i tak naprawdę będzie na rynku miał branie, moim zdaniem. I to może być właśnie trampolina dla osób, które chciałyby. Niekoniecznie zawsze programować do końca życia, do sześćdziesiątki, piątki, tylko może... Jeżeli mamy stawkę samego dewelopera w tym wypadku, to zawsze do tej stawki sobie doliczmy 30-40% więcej. Dzień dobry, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak programista może zostać devopsem albo jak może łączyć te dwie role jednocześnie. Cześć Aleksander. Hej. Powiedz mi, czym na co dzień się zajmujesz i o czym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, jeżeli chodzi o kontekst devopsowania i programisty? Na co dzień się zajmuję. Jestem ogólnie backend developerem. żyję tak naprawdę w świecie PHP-owym i też trochę około PHP-owym, ale także pomagam zespół infrastruktury o stronę tam devopsowania, czyli jakieś tam. E, pisanie e, template'ów Kubernetes'owych, helmów, e, pomaganie tak naprawdę dowodzić od strony e, naszego zespołu aplikacyjnego, zesy też infrastrukturowe i tak e, po prostu jestem takim e, mostem pomiędzy zespołem programistów a zespołem, zespołem deweloperów, co bardzo ułatwia okay. pracę i pomaga e, przy rozmowach i ustaleniach często myślę, że takie osoby są bardzo pożądane obecnie w firmach, bo myślę, że dalej mało jest osób, które rozumią zarówno logikę biznesową, potrafią kodować np. w PHP czy innym języku programowania i jednocześnie rozumieć te wyzwania wdrożeniowe DevOpsowe, więc dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu chciałbym Cię podpytać, czy masz jakiś materiał edukacyjny do polecenia, książkę, szkolenie kurs, blog posta, cokolwiek jeżeli chodzi o samo samodewopsowanie, to polecam byle jaką książkę na temat Linuxa, aby zacząć po prostu od podstaw. Jeżeli chodzi o kurs, to przerabiałem multum tych kursów i na rynku jest naprawdę wiele świetnych kursów, jak na przykład od Ciebie, Damian. Naprawdę są na bardzo wysokim poziomie po prostu. Także od InfoSery są mega spoko kursy, więc po prostu to, co przerobiłem, polecam. Super dobrze to zanim wejdziemy jeszcze w szczegóły jak łączyć rolę programisty i devopsa to chciałbym podpytać tak krótko jak wyglądała Twoja droga od zera do bycia w IT. Moja droga bo była dosyć ciekawa ponieważ od zawsze tak naprawdę się interesowałem IT i odkąd pamiętam czyli tak naprawdę od podstawówki miałem po prostu cel, że najpierw chciałem zostać po prostu Informatykiem, jak to w tamtych czasach bywało, czyli pan od wszystkiego, mhm. ale potem ze czasem to mi się bardziej kon konkretyzowało. Czyli w gimnazjum zacząłem się już bawić w Adminkę, gdzie dużo tam zaczynałem od postawienia pro prostego serwera w Minecrafcie, bo wtedy. Dużo się w to grało bardzo dużo. Bo ten serwer rozkręciłem na tyle, że sam się opłacał w pewnym momencie i to utrzymywałem. I później zacząłem jakieś tam pisać mody, ale te mody były na tyle w taki sposób pisane, że po prostu kontrol, sekundrol z internetu, modyfikacja pod to, co ja potrzebowałem, i tyle. I tak naprawdę dużo tam rozumienia nie było. Pod koniec gimnazjum mniej więcej mi się to wydeklarowało, że chciałbym tworzyć gry, więc zacząłem tworzyć na silniku Unity te gry i użycie c Sharpa. Potem jak poszedłem do technikum elektronicznego o profilu informatycznym, to mieliśmy takiego pana od strony sieci i nie tylko, który mnie i też programował bardzo dużo na Arduino i innych mikrosterownikach gdzie razem stworzyliśmy koło i przez całe technikum siedziałem i kodowałem te mikrosterowniki. po różne tam projekty, po zegar analogowy, który aktualnie wisi w technikum do dziś i do dziś działa. I mniej więcej tak pod koniec technikum, jak to w materiałach do nauki w technikum, jest pecha i poznałem php i mi się spodobał po prostu składnie i zacząłem kodzić w PHP-ie, a te posądki w php to było po prostu pisanie strukturalne, tak jak można zobaczyć na github jako pierwszy tam projekt. I potem poszedłem sobie na studia i stwierdziłem, że będę backend Java deweloperem i zacząłem się uszyć bardzo mocno tej jawy. Też oczywiście w międzyczasie wszystkie rzeczy około devops też się usyłem, bo PHP Automatycznie, jeżeli chcesz coś hostować, to trzeba mieć tą smykałkę do adminki przynajmniej jakieś. Przecież w Technikum byłem administratorem sieci i też bawiłem się wiemkami, nie wiemkami. Stawiałem różne tam projekty też od strony samej sieci. To miałem taki patent na dorabianie sobie trochę pieniędzy do mojego kiesunkowego, że miałem znajomego, który. Był o wiele ode mnie starszy, miał tam hmm. wszystkie kwalifikacje. Ja projektowałem sieć w wykadzie, a on podbiał po prostu pieszątką to, za jest gitara. I po prostu ten hmm. sposób sobie dorabiałem. Fajnie, czyli e, przedsiębiorczość i... od, od młodzieńczych lat, można by powiedzieć. No tak, po prostu próbowałem to e, zmonetyzować w taki sposób, że e, chciałem robić po prostu od zawsze to, co lubię i chciałem też po prostu na tym się też utrzymywać, bo w e, techniku też za sobą prasę weekendową na statli benzynowej, też w gastronomii dużo prasowałem i tak dalej i ta prasa po prostu wypalała mnie od środka i wiedziałem, hmm. że nigdy nie chcę prasować w ten sposób i chcę po prostu robić to, co lubię na dzień, bo mi to sprawia po prostu prajdę i to mnie napędza. I też dużo ludzi, przez to, że siedzę w tym temacie ogólnie w IT pojętnym, bo się nie zamykam na żaden temat i nie mówię, że jestem tylko backend deweloperem i tylko w danej technologii koduję, bo Technologia dla mnie to jest tak naprawdę tylko narzędzie. Muszę się bardziej konceptów, które są ogólne i które można zaaplikować na każdą technologię, którą sobie wymyślisz na przykład. I wtedy i ludzi też to mówi, że, że tylko się, moim hobby jest IT, wypalę się bardzo szybko i tak dalej i tak dalej, więc to jest po prostu Trzeba znaleźć dla siebie ten złoty środek w tym momencie, aby też nie przegiąć w jedną stronę i w drugą. Każdy, każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. E, nie wiem, czy jakiś tam obszar jest, nie wiem interesuje się na przykład, nie wiem, frontendem, to może jakiś tam obszar cię interesuje, to może sobie nie wiem, coś tam pokodzić albo znaleźć ten złoty środek dla siebie tak, aby też nie przeginać i po prostu się nie wypalić za szybko. To jest indywidualne dosyć mocno. Ale też wracając do moich początków w IT, to na studiach, jak zacząłem się uszyć tej jawy i tak dalej, to bardzo mocno, bardzo dużo czasu spędziłem przy nauce. i na drugim roku w studiu poznałem mojego aktualnego kolegę, który wtedy wykładał i pokazał mi, że w PHP da się jednak dobrze programować. I po prostu znowu wróciłem do PHP'a. I e, już wtedy zacząłem słuchać mojej pierwszej prasy i znalazłem moją pierwszą prasę w software house Localhost, gdzie e, robiłem pluginy na WordPressie. I od tego, tak naprawdę, e, ten Localhost po prostu dał mi tak e, wejście do branży. Później to już tak naprawdę e, ta kula śnieżna samo się napędzała, ponieważ e, co widziałem jakiś tam nowy temat, to się po prostu usyłem. E, i po prostu na kolejnych rozmowach wypadałem się coraz lepiej, też poszedzałem swoje kwalifikacje, a w końcu wylądowałem w mojej obecnej pracy w Anixe jako backend developer, gdzie... To może tutaj postawmy sobie na chwilę kropeczkę, ja na chwilę przerwę, żebyśmy podsumowali sobie ten etap twojej kariery, więc powiedziałeś, że od zawsze byłeś jakby powiązany z informatyką, tak by można powiedzieć, że urodziłeś się jakby z myślą o tym praktycznie, natomiast co mnie zainteresowało tutaj szczególnie, to mówisz, że łączyłeś wiedzę z zakresu też sieci i jakby adminki i to mnie ciekawi właśnie pod tym kątem, czy myślisz, że to spowodowało, że teraz obecnie zajmujesz się jakby, działasz na styku bycia programistą i devopsem, czy może można to jakby wyćwiczyć, Później, czyli mam na myśli tu programistów, którzy obecnie tylko programują, a chcieliby właśnie być na styku devopsowania i programowania albo całkiem przejść w stronę devopsa. Co byś powiedział takim osobom, które w takiej sytuacji się obecnie znajdują? W moim przypadku usłyszenie do technikum dało mi bardzo mocne podwaliny Teoretyczne na temat jak działa sieć pod spodem, jak wygląda administrowanie, z tym jest tak naprawdę Linux i tak dalej, i to były mega podstawy, które mnie ugruntowały. Później to było tak naprawdę moja własna nauka i po prostu rozsadzałem ten temat podstawowy, tak naprawdę, jeżeli się zajmowałeś się na przykład administracją serwerów tam w latach 2010 i niżej, to tak naprawdę klepałeś głównie w terminalu i tak naprawdę w techniku e, głównie klepanie w terminalu mnie obyło, a później jak już masz tą podstawową wiedzę, ten core, jak to działa pod spodem i tak dalej, to e, można się uszyć abstrakcji, czyli czym jest wirtualna maszyna, czym jest kontener, e, ponieważ o wiele łatwiej jest przenieść e, tą abstrakcję i zrozumieć ją e, w tym wypadku e, na, normalną, na, na normalne serwery fizyczne i jeżeli ktoś się zajmuje jest programistą, czy to backendowym, czy to frontendowym i chce tak chcę działać na tym styku, to warto jednak zacząć od tych podstaw i zrozumieć podstawę, bo później jest o wiele łatwiej zrozumieć daną abstrakcję, jak to działa. Co byś zaliczył do tych podstaw właśnie, tak konkretnie już? Jeżeli chodzi o, o to, od czego zacząć, bo wspominałeś też o Linuxie. Coś hmm. jeszcze byś tu dodał? Hmm. W sumie oprócz Linuxa też zrozumienie sieci, bo to jest dosyć też ważne w DevOpsie. Ogólnie w SaaS, kiedy mamy chmury i tak dalej, to każdy po prostu sobie tą sieć byle była, ale jeżeli coś się stanie albo nie wiem, nie, nie rozumiemy tego aspektu, to później tak naprawdę o wiele trudniej jest nam się odnaleźć w danej abstrakcji, czyli albo zrozumieć na przykład, jak działa network w samym Kubernetesie. Okej, okay, a czy masz jakieś konkretne materiały do polecenia z tematyki sieci albo jakieś konkretne zagadnienia, które ktoś może sobie wpisać w Google albo w czacie? Jeżeli chodzi o zagadnienia na temat sieci, to polecałbym kurs od Cisco. Tam masz różne poziomy, z tego spamiętam I masz chyba ten pierwszy poziom, gdzie tam się kończy chyba certyfikatem, i ten drugi. I wydaje mi się, że to jest na tyle kompletny kurs, gdzie kogoś przeprowadzi zarączkę tak naprawdę od podstaw. I też na tych symulacjach, jak działa dany protokół, jak te ramki są wysłane i tak dalej, to o wiele szybciej zrozumie poprzez takie właśnie praktyczne zajęcia. Ten kurs oczywiście jest darmowy, wystarczy tam zarejestrować się nacisko i po prostu sobie iść tam krok po kroku. Mhm. Jak najbardziej się zgadzam z tym, że sieci to jest must have w takiej pracy świadomego programisty, tudzież programisty, który chce czegoś więcej, na przykład skręcić w kierunku bycia architektem, skręcić w kierunku bycia devopsem. Czyli tak, mamy Linuxa, dodałbym chyba jeszcze ogólne takie działanie, co to jest, nie wiem, proces systemowy, co to, takie, takie podstawy informatyki, ja się zawsze śmieję, że te podstawy informatyki to najczęściej właśnie na studiach się uczy, wielu studentów, w tym oczywiście ja, również od razu chciało brać się za programowanie w językach wysokopoziomowych typu właśnie Java, PHP. tymczasem z perspektywy czasu ja widzę, że że to jednak było spoko że te rzeczy tam były że tam były te podstawy takie właśnie co to jest proces wchodziliśmy nisko w Unixa Linuxa i tak dalej i tak dalej semafory jakieś takie rzeczy które wydawały mi się abstrakcją po co mi to potrzebne przecież ja będę tylko pisał bo już wtedy na przykład wiedziałem że będę programistą będę pisał kodzik po co mi to wszystko nie i, i... Z perspektywy czasu uważam, że to było potrzebne i, i jeżeli ktoś nie był na przykład na studiach, to fajnie, żeby sobie to samodzielnie gdzieś zgłębił te tematy, gdyż może to zaowocować w przyszłości jakimś głębszym zrozumieniem w przypadku bardziej skomplikowanych problemów i taką jakby otwartością umysłu na nowe rozwiązania, aniżeli na to, co obecnie i konkretnie umiemy w tej chwili. Tak i to jest fajnym benchmarkiem i sprawdzenie siebie samego, to jest tak naprawdę zainstalowanie arch Linuxa i próba ustawienia tego Linuxa pod siebie. Wtedy tak naprawdę poprzez praktykę można bardzo dużo się nauczyć i też nauczyć się jak się kompiluje Kernela. To jest ciekawa przygoda, polecam. Spoko, a jakie byś dał pierwsze takie zadanie takiej osobie, która powiedzmy tylko programuje, a chciałaby totalnie w tej chwili zacząć dajmy na to że ogarnęła sobie już tego Linuxa te sieci mniej więcej opanowała taka osoba i teraz powiedzmy chciałaby się sprawdzić w praktyce co ta osoba mogłaby zrobić aby jeszcze jakby bardziej doświadczyć w praktyce tych umiejętności które gdzieś tam zdobywała z Linuxa i sieci. To w tym wypadku ja bym podszedł od strony praktycznej, że napisałbym jakieś, jakąś tam aplikację, która by, nie wiem, na resie odpowiadała, nie wiem, OK, i ją wysetupował na gołej maszynie z Linuxem. I wtedy poprzez ten setup bym też się nauczył, jak się, setupuje, jak się powinno w ogóle administrować daną maszyną jak to zrobić aby też nikt się nie wamał na daną maszynę i tak dalej poprzez takie proste praktyczne ćwiczenie czyli nie wiem, kupujemy sobie jakąś tam WPS za 5 zł na rubie na przykład i tam próbujemy ustawić sobie własną aplikację to jest idealne, idealne ćwiczenie praktyczne moim zdaniem. To samo miałem polecić natomiast wyprzedziłeś mnie więc fajnie że mamy tutaj zgodność jak najbardziej polecamy zakup VPS-a. Jest kilka dostawców, które oferują takie VPS-y dosyć tanio. Być może podlinkujemy pod tym materiałem jakichś przykładowych dostawców. Fajnie było chyba też jeszcze, co myślisz, żeby w takim ćwiczeniu sprowadzić, udostępnić tak w miarę produkcyjnie tą aplikację do internetu, czyli nie wiem, spróbować pobawić się jakimś firewallem próbować nie wiem wystawić ją na świat na HTTPS dodać certyfikaty i tak dalej i tak dalej. Tak jestem jak najbardziej za też można się zobaczyć tak naprawdę jak działa Botnet który cały czas skanuje te sieci i próbują się dostać do naszego na, na nasz serwer i też zobaczyć że warto bawić się tym firewall'em i tylko ustawić ten port jeden który na którym działa tak naprawdę aplikacja i też zobaczyć jak można zabezpieczyć swój serwer, serwer od tej strony na przykład, bo miałem parę tak na samym, na samym początku e, mojej przygody, że nie zabezpieczyłem serwera i po prostu botnet się wamał e, na maszynę i zaczęli skanować e, wszystkie serwery wokół e, tam w serwerowni i gdzie to narusza regulamin danej serwerowni. Mhm. No to takie doświadczenie, które pewnie człowiek zapamiętuje i potem już wie, że czego, czego nigdy nie robić. Ale to czasami, czasami takie uczenie się na swoich błędach, dopóki nie jest to bardzo kosztowne, nie jest do końca złe, ale chyba lepiej mimo wszystko uczyć się na czyichś błędach, więc drogi słuchaczu, słuchaczko, jeżeli to słyszysz, to pamiętaj, czego nie robić. Dobrze, moi drodzy, teraz tak, chciałbym cię podpytać o to, co sądzisz o kontenerach w pracy programisty, bo ty działasz niejako na styku między programistą a devopsem, ale czy taki programista, który tylko się zajmuje programowaniem i jakby niekoniecznie chce zarządzać serwerami, konfigurować te Linuxy, czy cokolwiek, to co taki programista powinien umieć, jeżeli chodzi o kontenery i co było trudne w nauce kontenerów dla ciebie? W przypadku konteneryzacji Programista powinien rozumieć tak naprawdę, co ten Docker Compose tam zawiera, e, skąd to pochodzi e, i tak naprawdę, jak to działa mniej więcej pod spodem, tak aby sobie samemu e, wysetapować własną aplikację, bo dosyć często jest taki przypadek na rynku, przynajmniej, i też się spotykałem we firmach, że zespół programistyczny nie umiał wysetapować lokalnie swojej własnej aplikacji, gdzie jak dany zespół ma porozumieć się z zespołem devopsowym, jak nie umieją samemu lokalnie postawić tej aplikacji. I tutaj tak naprawdę konteneryzacja nam ułatwia życie w tym wypadku i zrozumienie czym jest kontener, jak powinny wyglądać te kontenery, czym jest docker-compose, jak pisać dobre te docker-file, bo to jest tak naprawdę odpowiedzialność nasza, czyli programistów. I tak naprawdę dostarczamy tylko obraz wynikowy aplikacji do zespołu devopsowego z dokumentacją, jakie ENVY powinna ta aplikacja zawierać, aby działać. I w sumie tylko tyle. I tak naprawdę podstawowe pojęcie o konteneryzacji docker Compost, to w zupełności wystarczy do takiego lokalnego developmentu wyprasy. A jeżeli chodzi o same kontenery, to... W moim przypadku dosyć łatwo nauczyłem się tych kontenerów, bo wcześniej miałem już doświadczenie z wirtualnymi maszynami i to po prostu było przełączenie kontekstu. Bardziej rozmieniałem tutaj, jak działa sieć w Docker Compose, bo jak zacząłem się bawić trochę głębiej i tam sobie na WPS-ie hostować aplikacje, to miałem często problemy, jak miałem tych Docker Composeów X i potem się zastanawiałem, dlaczego mi to nie działa. I tutaj był dla mnie największy w sumie problem, ale wracając do takich pojęć jak jest konteneryzacji i tak dalej, to wydaje mi się, że jeżeli od osobami więcej wie czym jest wirtualna maszyna, to dosyć łatwo jest w czym jest kontener. Myślę, że właśnie te podstawy Linuxa, które zdobędziemy i wiemy, czym jest proces systemowy, jeszcze bardziej to ułatwią. Dobrze, tak. teraz mała przerwa na reklamę. Sponsorem. Tego odcinka jest portal w kontenerach.pl. Pomagamy zrozumieć i lepiej poznać konteneryzację Docker Kubernetes. E, możecie uczyć się pod okiem polskiego Docker Captain, czyli Damiana Naprawy w osobie, którą widzicie teraz na ekranie. Nasze projekty to szkolenia obszerne z serii Maestro, które poruszają coś więcej niż podstawy. Dziękuję serdecznie za uwagę i wracamy do odcinka. E, Aleksander, powiedz mi proszę, Czym zajmuje się na co dzień taka osoba, jak ty, czyli osoba, która działa właśnie na styku programowania i bycia DevOpsem, jakbyś, nie wiem, procentowo może podzielił te obowiązki? Bo rozumiem, że programowanie na pewno się wpisuje w to, jakoś, to jest jakby oczywiste. Jakbyś to rozdzielił procentowo, ile zajmuje to programowanie, na przykład, a ile poświęcasz czasu? na pozostałe czynności i jakie to są czynności? Jeżeli chodzi o samoprogramowanie tutaj, to też zależy od dnia, ale zazwyczaj to jest 60% i więcej. Jest, były sytuacje, gdzie na przykład przy uruchomieniu danej aplikacji to spędzałem może 40% na programowaniu, ponieważ resztę zajmowało mi dogadywanie się z zespołem infrastrukturalnym na temat jak coś tam podejść, czy tam wymyślaliśmy różne tam rozwiązania, aby mniej więcej trochę zaosędzić pieniędzy w przypadku chmury. Ale to mniej więcej tak, jeżeli chodzi o DevOps, to mi zajmowało tak 20-30%. A pozostałe procenty to tak naprawdę zarządzanie Komunikacja deskołą. pewnie. To komu nie tylko komunikacja, też miałem Byłem team leadem zespołu backendowego, gdzie hmm. po prostu pomagałem chłopakom i też jakieś tam decyzje przepychałem, jeżeli była niezgodność. OK. Ciekawy temat poruszyłeś a propos tego team leada. To jak do tego doszło, że się nim stałeś, i jakie były twoje takie dodatkowe obowiązki związane z, z tą rolą? Stało się w taki sposób, że mój ówczesny team leader Filip awansował na menażera mhm. i na, nadal ogólnie jako menażer brał udział w zarządzaniu zespołem i tak dalej. Ale tak, aby go odciążyć przynajmniej minimalnie, to przejąłem parę tam obowiązków jako team lead, czyli ustalanie niektórych wytycznych, też mniej więcej ustalanie zadań dla zespołu, aby pokrywało się z priorytetami biznesu dogadywanie się z deweloperami, co, jak, gdzie, po, co, jak można coś tam rozwiązać, jak można po prostu tu, nie wiem, jakiś refaktor zrobić i tak dalej i po prostu podsuwałem to menadżerowi, albo po prostu robiłem mu takie sprawozdanie, co można ruszyć, czego nie i tak dalej, dlaczego, po, co, po prostu byłem zazwyczaj takim łącznikiem. To nie, jeżeli popatrzymy też na rynku czym zajmuje się taki prawdziwy taki pełnowymiarowy team lead to może to był taki ułamek tego co ja robiłem. Rozumiem czy z perspektywy czasu uważasz że warto być takim team leadem no bo dochodzą ci nowe obowiązki ktoś się może zastanawiać taki powiedzmy szeregowy programista po co ja się będę wychylał jak mam tutaj kodzik mogę sobie pracować a tutaj będę musiał ludzi spowiadać później spowiadać się przed przełożonym z tego co jakby ustaliłem z ludźmi z zespołu. Czy warto? Jakie są plusy minusy? To zależy tak naprawdę od danej osoby. Jeżeli lubisz kontakt z drugim człowiekiem i po prostu lubisz taki trochę trochę tego zarządzania i tak dalej to może jej warto ale jeżeli tak naprawdę nie wiem Lubić po prostu siedzieć w swojej piwnicy, sobie kodować, i wydaje mi się, że nie warto w tym wypadku. Każdy musi tak naprawdę odpowiedzieć sobie samemu, czy go to pociągasz, może sobie pozwolić na to, bo automatycznie, jeżeli staje się już pełnowymiarowym Timbidem, to są miejsca, moment w projekcie, że nie będziesz miał czasu na kodowanie, i wtedy tak mhm. naprawdę, jeżeli tak sobie, nie wiem, tak poprasuję z parę lat w danej firmie to nagle się okazuje, że z seniora spadasz nagle do juniora i musisz sobie dużo rzeczy przypomnieć albo sobie uaktualnić, bo twoje wiedza nie jest aktualna w tym wypadku. Mm -hmm. A plusy jakie byś wymienił? Oprócz oczywiście plusów tam finansowych, to tak naprawdę kontakt z drugim człowiekiem, bo jeżeli pracujemy zdalnie, to zawsze tego kontaktu brakuje. I też po prostu pogadanie co danego sobie boli i tak dalej i też wyciąganie fajnych pomysłów z dru mm -hmm. drugiej osoby bo sensu jest tak że dana osoba boi się powiedzieć górze w zespole że ma fajny pomysł i wtedy tak naprawdę taka rozmowa face to face dużo pomaga bo dana osoba się otwiera i może mm -hmm. naprawdę fajnie sensownie pogadać. A czy uważasz że bycie takim team leadem to nie jest jakiś kolejny level w karierze który może się skończyć, nie wiem, na byciu, nie wiem, CTO, albo nie wiem, dyrektorem w, w jakiejś firmie, i to może być właśnie trampolina dla osób, które chciałyby niekoniecznie zawsze programować do końca życia do 60 piątki, tylko może chciałyby e, być na tym styku IT, a, a później a później mimo wszystko gdzieś odejść od tego kodowania. Jak uważasz? E, uważam tak, że. Ten team lead to jest taki stan pośredni między programistą a menadżerem, ponieważ jako team lead nadal cały czas programujesz, cały czas utrzymujesz kontakt z tą warstwą abstrakcji i tak dalej cały czas się rozwija w tym kierunku. To jest na rozwijanie swoich miękkich skilli. I w pewnym momencie po prostu przesiadasz się w zupełności na menadżerkę, gdzie tam nie ma już miejsca tak naprawdę na programowanie i tak jak powiedziałem, to jest po prostu według mnie stan pośredni, bo po, jeżeli ktoś awansuje z lida na menazera, to jest wie to mniej więcej to się je i mniej więcej wie, w którym kierunku można się rozwijać, czyli mam tutaj na myśli jakieś tam certyfikaty w postaci Prince'a dwójki, jakieś tam certyfikat, nie wiem, z z Krama i więcej. Tego jest naprawdę dużo na rynku i można sobie wybierać dowoli. Ale taki wiodący certyfikat to wydaje mi się, że to jest cringe z dwójka. Okej, okay, to dla mnie to brzmi jakby jako warte spróbowania, bo tak naprawdę stracić dużo nie stracimy, bo możemy w każdej chwili pewnie w firmie powiedzieć, że jednak nie chcemy tym Dreamleadem być. Nadal kontakt z kodem mamy a możemy sobie otworzyć ciekawą ścieżkę rozwoju, gdybyśmy jednak poczuli, że na przykład dalszy rozwój jako programista to nie jest coś dla nas. W moim przypadku na przykład to było, dlatego ja skręciłem w stronę bardziej architektury, infrastruktury i DevOpsu, ale na przykład nie, czu, nie czuję zarządzania ludźmi w sensie takim w dużej firmie, osobiście przynajmniej, zarządzania ludźmi typu właśnie ogarnianie murlopów, nie wiem, L4 i tak dalej i tych wszystkich jakby, tej papierologii, tego, tego na przykład nie czuję, natomiast osobiście dobrze czułem się jako lider taki techniczny, który gdzieś tam raportował do klienta, to mi pozwoliło jakby się rozwinąć troszkę, w obszarze takiego, takiej sprzedaży i marketingu i to myślę jest ważna umiejętność w życiu ogólnie niezależnie od tego czy jesteśmy związani z IT czy nie, bo umiejętność sprzedaży i marketingu wielu osobom wydaje się, że im się nie przyda nigdy, ale fakty są takie, że nawet jak pójdziesz, pójdziesz po płytki do budowlanego to jak znasz się na sprzedaży i marketingu to po pierwsze, ktoś cię w konia nie wkręci tak łatwo, po drugie, będziesz miał lepsze możliwości negocjacyjne. Ale także marketing i taka samosprzedaż to bardzo pomaga podczas, nie wiem szukanie nowego, nowego miejsca pracy na przykład, bo to, tak naprawdę rekrutacja to gra pozorów jednej i drugiej strony. I pytanie, kto się bardziej sprzeda, czy ty, czy druga strona? I to jest po prostu typowy marketing. Tak. Rekrutacja to jest właśnie sprzedaż dwie strony. Nie? Firma chce się sprzedać jako najlepsze miejsce do, do bycia dla pracownika, a pracownik chce się sprzedać jako najlepszy specjalista. No i tyle. Tak to, tak to wygląda. Okej. Okay. Wróćmy na chwilę do tego php bo powiedziałeś, że PHP to, to jest takie odwieczna. Powiedziałeś, że PHP to jest technologia, która odwiecznie się kojarzyła, że jest tylko do prostych stronek i to nie jest rzeczywiście programowanie. Ja się również z tym zgadzam, że wiele osób tak myśli błędnie, ja tak nie myślę. Tymczasem PHP to, to pełnoprawny język programowania. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat i powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku, jeżeli chodzi o PHP-a? Jak, jakie typu, jakiego typu aplikacje w tej chwili są najbardziej popularne jeżeli chodzi o te, tę technologię. Dobrze, to może zacznę od odpowiedzenia na pytanie dlaczego PHP się tak kojarzy źle na rynku. E, ponieważ w e, wyszycie popularności PHP, czyli to było wersje mniej więcej dwa, 3, e, Dużo ludzi po prostu pisało w tym języku proste stronki, jakieś tam silniki. Ee, jakiś tam prosty e-commerce i tak dalej. I to wyglądało bardzo okrutnie, źle. Tam jeszcze w, tym, w tych czasach nie było obiektowości, nie było standardów i każdy po prostu pisał tak, jak mu się wydawało i był wielki chaos w tym wypadku. Aktualnie PHP poszedł w dobrym kierunku mamy aktualnie od Brainsa fundację, gdzie też mamy otwarte standardy, czyli cały PSR, gdzie to się unormowało. Także duże frameworki jak Symfony, Laravel lub mikroframeworki Slim to też ustandardyzowało te podejście do aplikacji i też do oprogramowania w PHP i całej struktury. Jeżeli chodzi o to, o to, co jest najpopularniejsze aktualnie na rynku w PHP, to nie można ukrywać, że cały czas to jest to WordPress, który tak naprawdę jest napisany w całości w PHP i to wiecie prym. Od pisania e-commerce, nie e-commerce i tak dalej, ale ta, także duże aplikacje czy to Enterprise, czy to aplikacje nie wiem, średniej wielkości, są e, mimo wszystko, że PHP jest taki zły, ma takie złą opinie, są pisane, ponieważ PHP jest świetnym językiem do backendu. Jeżeli mamy e, e, dobrego programistę, który nie ma tej należałości z, z WordPressa, to nie ma problemu, aby napisał wydajną aplikację, w PHP, to jest tylko narzędzie. to jest po prostu język. Stuprocentowo się z tym zgadzam. Myślę, że zły kod można napisać w każdym języku. Tylko, że w PHP właśnie była, było to przyzwyczajenie, że tam się pisze właśnie brzydko by default z tej ery właśnie pierwszych, pierwszych wersji i potem gdzieś taka poszła fama, że, że że jednak PHP to tylko do prostych stronek i to w ogóle nie jest programowanie, ale oficjalnie dzisiaj obalamy ten mit. Dobrze, co byś powiedział programistom, które chciałyby się rozwijać w temacie DevOps, jeżeli w tej chwili już mają tego Linuxa, dajmy na to, mają jakieś pierwsze, pierwsze doświadczenia z setupowaniem aplikacji na na tym Linuxie, na tym, na tym, tym VPS-ie, to co jeszcze ewentualnie mogliby zrobić, aby działać na styku DevOpsa i programisty, lub też całkowicie skręcić w kierunku DevOpsa? Aktualnie na rynku jest cloud jest bardzo popularnym narzędziem i w tym wypadku, jeżeli ktoś już ogarnia podstawy, te co ogarnia, sam jest kontener, konteneryzację całą, to warto pójść w cloud, ponieważ najwięcej tego jest na rynku i wybieramy sobie w tym wypadku jakąś chmurę, czy to od Google, czy Amazona, czy od Azura i sobie po prostu klikamy i patrzymy, czym jest. Najprostszy przykład, nazw VPS, który stoi sobie, nie wiem, w Niemczech na przykład, to możemy sobie zobaczyć na podstawie clouda, czym to jest, czy to jest asset 2 jak się to nazywa i tak dalej. I po prostu ustawiamy sobie tą samą aplikację, ale abstrakcję wyżej i zaczynamy zabawę tam, bo później, jeżeli sobie ustawimy daną aplikację i tak dalej, to możemy się bawić w samą automatyzację, czyli jakieś tam proste pipeline, które nam deployują daną aplikację i tak dalej. Jeżeli się pobawiliśmy mniej więcej, to patrzymy na tak naprawdę na usługi, które nam oferuje chmura. Nie wiem, bawimy się skalowaniem, e, bawimy się różnymi rutami, jakimiś usługami, które są wyjątkowymi dla danej chmury. Jak na przykład e, usługa na AWS-ie, gdzie pan z, e, przyjeżdża z Tirem i migruje całą firmę z metalu do chmury, na przykład, bo jest taka usługa, albo usługa e, nadawania satelitarnego. I mniej więcej sobie możemy wtedy na tym etapie porównywać, czym się różni jakaś chmura. Oczywiście podstawowe usługi będą te same wszędzie, tylko inaczej nazwane. Jeżeli sobie mniej więcej zobaczymy, czym się to je i tak dalej, to wtedy możemy sobie zadać pytanie, czy nas to kręci, czy po prostu mamy jakiś fan z tego. Wtedy możemy pomyśleć, tak jak mówiłem, od prostych pipeline'ów, potem zacząć poznawać Terraforma, a jeszcze przed Terraformem, jeżeli ktoś ma taką potrzebę albo ochotę, to możemy poznać kolejną abstrakcję na kontenery, czyli całego Kubernetesa i zacząć się tam bawić i zacząć rozumieć, czym jest tak naprawdę ta nakładka na te maszyny, stacjonarne, które działają tam pod spodem i jak to działa pod spodem, bo to jest takie nieosywiste i wydaje mi się, że jeżeli ktoś ogarnie w dobrym momencie same BBH kubernetesa, to wygra życie i tak naprawdę będzie na rynku miał branie, moim zdaniem. Mm -hmm. To, co powiedziałeś szczególnie na temat chmury jest ciekawe i może jako takie zadanie domowe dla osób, które są programistami i już mają te pierwsze doświadczenia DevOpsowe, to właśnie odpalić sobie darmowy trial na chmurze i spróbować tam wdrożyć swoją aplikację, czyli mieliśmy zderzenie z VPS-em, jakimś tam powiedzmy tanim, a teraz odpalmy sobie darmowy trial i wdrożmy tę aplikację w jakiejś usłudze serwis być może, która po prostu pozwala wdrożyć bezpośrednio binarkę albo kontener pojedynczy, w Azurze jest na przykład Azure App Service, który pozwala na to, żeby wskazać obraz Dockerowy i wdrożyć tam aplikację i jakoś ją udostępnić, pewnie w innych murach też są takie, takie serwisy, na bank jestem przekonany, że są, nie wiem teraz jak się nazywają, bo nie śledzę wszystkich trzech mur, Natomiast jest tego multum możliwości i takie zadanie domowe po tym odcinku zostawiamy naszym słuchaczom, którzy są właśnie w tej grupie, o której wspominaliśmy. Dobrze, jeszcze wspominałeś też o Kubernetesie i o Pipeline'ach. To co uważasz za takie must have, takie minimum wiedzy, jeżeli chodzi o procesy CICD i Kubernetesa? No bo wiadomo, temat jest mega obszerny. Co byś polecił jakby jako takie minimum? Jako minimum to na przykład, jeżeli nie mamy w projekcie danych pipeline'ów, to wdrożyć u siebie prosty pipeline, który będzie sprawdzał standard nazywania pull request'a na przykład, lintowanie kodu i odpalanie testów. I taki prosty pipeline na pewno da dużo tak naprawdę doświadczenia nam i zrozumienia sem jest CI-CD i tak dalej. Jeżeli mamy już w projekcie już CI-CD i tak dalej, to możemy pomyśleć, czy możemy to jakoś zmodyfikować pod konkretny projekt, bo zazwyczaj te pipeline są generyczne, bo infrastruktura, zazwyczaj pisze generyczne pipeliny, które się łatwo utrzymują mimo wszystko. Więc wtedy możemy zapytać naszego zespołu, co potrzebują, czy na przykład, jakieś automatyczne deploye, jeżeli używam git gitflowa po zmerzowaniu jakiejś jakiegoś tam branża z jakiś tam blue green deployment itd. I po prostu zacznijmy się bawić. To jest głównie chodzi o to, że bawmy się tym pipeline'em i nie bójmy się tykać czegoś, czego nie znam. Najwyżej ten pipeline zaświeci się na serwono i tyle. Jeżeli chodzi o Kubernetesa, to od strony deweloperskiej master, to jest zrozumienie, czym jest Kubernetes i po prostu płynne poruszanie się od strony konsoli eee, po Kubernetesie, bo dosyć często na porządkach e, projektów, czyli typowy Greenfield albo przy wdrażaniu Kubernetesa, to nie mamy monitoringu, nie mamy niczego i nagle jak to debugować? A tutaj przechodzi, przechodzi po prostu nasz klasyczny terminal i po prostu QPsetl e, logs i po prostu, prostu grepit i wtedy tak naprawdę ręcznie wszystko debagujemy sobie. Podpisuję się pod tym jak najbardziej. Zacznijmy od prostych rzeczy, od właśnie prostego pipeline'u CICD i podstaw Kubernetesa. Co, czym w ogóle się różni na przykład względem Dockera, jakieś takie podstawy, e, spróbować jak cokolwiek prostego wdrożyć, a w miarę potrzeb zgłębiać dalej. E, I dobrze. Jest... Też chciałbym mm -hmm. wrócić do cloud'a, bo dużo ludzi ma wątpliwości i obawy na temat, że jak podepnie swoją kartę, to nagle ten cloud im wysyści kartę do zera. Mm -hmm. I taka moja rada, jeżeli ktoś używa Revoluta, to po prostu stwórzcie sobie wirtualną kartę do jakiegoś subkonta, gdzie macie zero i na, na podstawie tej karty stwórzcie sobie konto trialowe. Wtedy tak naprawdę macie tam 200 dolarów w przypadku e, Google'a do wykorzystania i po prostu jeżeli nie wiem, o czymś zapomnicie, coś, jakaś maszyna będzie działała albo nie wiem, ustawicie instancję GPU, które są mega drogie i tak dalej, to wam po prostu dzieje tylko ten budżet i nie obciąży karty. I po prostu nie będziecie mieli e, tych obaw, że po prostu staniecie rano i po prostu będziecie mieli zero na koncie. Dobry tip, jak najbardziej. Też w chmurach są takie możliwości ustawienia alertów i powiadomień mailowych. To też rekomenduję zawsze na przykład w szkoleniach z Kubernetesa i ogólnie, gdzie działamy właśnie na darmowych trialach, żeby ustawiać sobie takie budżety, budżet alert to się nazywa, i wtedy dostajemy maile, jak przekroczymy jakiś budżet i możemy sobie kontrolować nawet te darmowe środki, które mamy do wykorzystania, żebyśmy na przykład nie zapomnieli sobie czegoś wyłączyć, bo w tym momencie nie korzystamy, będziemy wracać do nauki za tydzień, dwa, no to takie budżety też się jak najbardziej sprawdzają i podsumujmy sobie, nie bać się po prostu podpinać karty albo właśnie tak jak powiedziałeś, ten rewolut czy jakieś inne, inne inne tego typu karty Zen chyba jest podobną, podobną tak. usługą. Mhm. Wiem, że Makłowicz reklamuje. Pozdrawiamy. Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie lubi Makłowicza PS. Dobra, podsumujmy sobie dzisiaj tę rozmowę. Powiedzieliśmy sporo o tym, jak działać na, na styku programowania i devopsowania. Na koniec chciałbym Cię zapytać, jakie przewagi odczułeś będąc właśnie działając na tym styku programisty i devopsa jeżeli chodzi o rynek pracy oferty pracy nie wiem szacunek w zespole cokolwiek jeżeli chodzi o sam rynek to odsułem dosyć mocnego power spike'a. jeżeli chodzi o oferty bo nagle problem komunikacyjny pomiędzy zespołem infrastrukturalnym a deweloperskim znika nam w zupełności gdzie w firm, firmach to naprawdę bardzo dużo zmienia i automatycznie przyspiesza ten proces developmentu, gdzie często wolą zapłacić więcej za tak, takiego danego kandydata i mieć przez pole. I na przykład w danej technologii może być to, nie wiem, bardzo mocno przepłaszany pracownik, ale ten problem komunikacyjny znika i nagle też, jeżeli dana osoba ma tą wiedzę, to nagle projektowanie aplikacji natywnych pod Kubernetesach, chmurę i tak dalej, jest bardzo ułatwione i nie popełnimy tych pierwszych błędów e, przy takich aplikacjach, przy aplikacjach rozproszonych. to naprawdę bardzo pomaga. Nie chcę cię tutaj pytać oczywiście o stawki jakie Ty obecnie inkasujesz natomiast czy jak śledzisz rynek to mniej więcej jakie widełki można się spodziewać mając takie umiejętności devopsowe jako programista obecnie w 2024. Jeżeli mamy stawkę samego de dewelopera w tym wypadku to zawsze do tej stawki sobie doliczmy 30-40% więcej wtedy ta stawka no. jest po prostu taka jaka ja tak naprawdę te połącenie programisty i DevOpsa. No to drodzy programiści, jeżeli tylko się zajmiecie programowaniem i chcecie zarabiać 30-40% więcej, no to odpowiedź jest prosta. I chyba to będzie zwieńczenie dzisiejszego wywiadu, dzisiejszego materiału. Czy Aleksander chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec? Wydaje mi się, że zerpałem ten temat, ale tak z mojej strony chciałbym dodać, że nie bójcie się bawić tą technologią, to jest tylko technologia, nic się złego nie stanie, po prostu coś się wywali raz, raz nie wiem, produkcja się przekręci, to tylko wywalenie produkcji, jeżeli nie macie osobiście systemów krytycznych w tym wypadku. Dobrze, i tutaj sobie stawiamy kropeczkę, raz jeszcze dziękuję Ci za udział w tym materiale a naszym słuchaczom życzymy powodzenia w projektach i w nauce, w zdobywaniu wiedzy DevOpsowej. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.